Widzieliśmy w tym naszym dzisiejszym rozważaniu i ostatnio te błędne nadzieje Izraela okazały się iluzją i w swojej konsternacji przekonali się, że ten symbol nie zawiera w sobie rzeczywistości i Bogu tak się podobało, żeby Arka ta skrzynia przymierza została zabrana przez bożych wrogów, przez Filistynczyków. Oni wszystko zabrali. Zabrali Arkę, chofni i Pinechas zginęli, a z Izraela padło 30 tysięcy. Jest jedna myśl, która, na którą myślę, warto się zatrzymać, chociaż oczywiście nie jesteśmy w stanie. Nie, nie, Opowiedzieć na pytanie, która ta myśl, którą ta myśl sobie niesie. Ale myślę, że yy, jesteśmy w stanie utożsamić się, czy przynajmniej spróbować utożsamić się z odczuciami czy przeżyciami, jakie musiały towarzyszyć yy, Izraelowi, kiedy uświadomili sobie, że ich klęska jest pewna. Kiedy nieśli tą skrzynię przymierza z pewnością była w jakimś takim miejscu widocznym, tak żeby wszyscy mogli na nią widzieć i czerpać z niej otucha, a też Filistyńczyków miała straszyć. Prawdopodobnie otoczona była tymi najbardziej wojowniczymi żołnierzami, którzy mieli jej chronić i ci dwaj kapłani Chofni i Pinechas towarzyszyli jej i oczekiwali teraz tego właśnie pogromu filistynów ale gdy nic z tego nie miało miejsca, wręcz przeciwnie, Izraelici jeden po drugim zaczęli padać na polu bitwy zastanawiam się jakie co, co działo się w sercach szczególnie tych dwóch młodych kapłanów. Nie. Czy mieli w sobie na tyle sumienia, żeby, jak to czasami ludzie mówią, w tych ostatnich chwilach, kiedy było wiadomo, że już ich los jest przesądzony, uświadomić sobie zło, jakiego się dopuścili. Czy to te wszystkie nieprawości, które się wcześniej dopuszczali, to złodziejstwo, to, to, to niemoralność, której się dopuszczali, ta postawa y, pogardy ludźmi i bożymi ofiarami, czy to wszystko stanęło przed ich oczyma jako takie oskarżenie i teraz ta świadomość, że to już koniec, że za chwilę czeka ich śmierć muszą stanąć przed Bożym sądem. Obawiam się, że jeśli ich życie wyglądało tak, jak wyglądało, to ich śmierć wyglądała podobnie. Wielu ludzi żyje taką łudą, że tutaj na ziemi mogą sobie pozwolić na to, czy tamto a przed śmiercią, jakoś zdążą, wiecie, uporządkować swoje życie i, i jakoś tak, y, taką mają złudną nadzieję, że w jakiś sposób uda im się umrzeć godnie. A nawet jeśli niektórzy umrzą podle, to liczą na to, że jeszcze po śmierci to się coś załatwi. To już absolutna głupota. Ale ci, którzy sądzą, wiecie, że, że godnie umrą, kiedy żyją podle. Obawiam się, że jest to wielce złudna nadzieja. Jakie jest Twoje życie? Taka będzie też Twoja śmierć. Jeśli Twoje życie jest bezbożne, to prawdopodobnie Twoja śmierć Cię zaskoczy i nie będziesz miał czasu, żeby pobożnie umrzeć. Czasami Bóg w swojej łasce wiemy, że daje, tak jak temu grzesznikowi na krzyżu, w ostatniej chwili upamiętać się i nawrócić. Są takie przypadki. Ale jest to rzadkość. Generalnie jak żyjesz, tak i umierasz. I tutaj nie mamy w tym tekście naszym żadnej nawet wskazówki, że ci ludzie w jakikolwiek sposób pokutowali, czy żałowali, czy próbowali przepraszać Boga za to, co robili, ale prawdopodobnie zginęli w swojej nieprawości, uczestnicząc w tym zabobonie, który tam miał miejsce w tym obozie. I teraz przychodzi sąd. Przychodzi rozliczenie się ze swojego grzesznego, winnego życia. Kiedy człowiek stanie przed Bogiem, to czytamy tak jak nagi przyszedł, taki nagi odchodzi. I nie, ma, nie ma tam za czym się ukryć. Tam żadne jakieś sztuczki czy kłamstwa nie ochronią człowieka. Ale człowiek stoi przed Bogiem całkowicie nagi, zarówno w tym, tym cielesnym wymiarze, w jakimkolwiek ciele to ma miejsce, jak i w tym duchowym wymiarze. Tak, zawsze jesteśmy tacy przed Bogiem. Ale póki jesteśmy na tej ziemi, to człowiek tego nie uświadamia. Że Bóg zagląda w głębi, na, w głąb naszych serc i widzi wszystkie nasze myśli i najtajniejsze nawet zakątki naszych serc zna. Często sobie tego nie uświadamiamy, mimo, że o tym czytamy, mimo, że o tym mówimy. To jakoś tak nie żyjemy w takiej świadomości tego, ale tam, kiedy staniemy przed Bogiem to już nie będzie gdzie uciec nie będzie się gdzie skryć nie będzie tam żadnych możliwości tłumaczenia się i wmawiania czegokolwiek Bogu, wszystko po prostu będzie odkryte, wszystko, całe nasze życie, każda nasza myśl każda, każda rzecz jak sobie myślę o tych dwóch młodych kapłanach kiedy oni musieli stanąć przed Bogiem. I cała ich głupota. Cała ich ta taka postawa drwiny i kpiny wobec starego ojca, który napominał ich, a oni sobie nic z tego nie robili, śmiali się. Ta ich postawa wobec Bożego ludu i takiej pogardy wobec Bożych ofiar i Bożego prawa i tego wszystkiego. Co teraz? Co to wszystko znaczy? Te ich przyjemności z tymi kobietami u drzwi świątyni, co wyrabiali. Gdzie to wszystko? Jak patrzą wstecz, to wydaje się to nic nieznaczące. Teraz przed nimi cała wieczność. Teraz sąd i wieczność. Wieczne, wieczne cierpienie. Wieczny żal. Nie ma możliwości pokuty, nie ma możliwości zmiany. Wiecie, to jest najstraszniejsze. Że tam nie ma pokutry. Tam nie ma możliwości cokolwiek zmieniać. Choćby człowiek nawet uświadomił sobie swoje błędy, a uświadomi sobie je doskonale. Tam nie można się pamiętać, tam nie można się nawrócić, tam nie można czegokolwiek zmienić. Jest sąd, jest wieczność. Gdziekolwiek ci Bóg da mieszkanie, tam będziesz. Albo w tym miejscu cierpienia i zagłady, w tej zewnętrznej ciemności, gdzie czytamy jest. Płaczy z rzutami zębów. Albo w tym miejscu szczęśliwości. I obawiam się, że ci dwaj mogli już tylko rozpaczać. I mogli sobie tylko wyrzucać swoją głupotę i swoją nieczułość i te wszystkie błędy, które się dopuścili. I tą właśnie postawę i zatwardziałości. Kiedy byli wzywani do pokuty, kiedy byli ostrzegani przed Bożym sądem i przed Bożym gniewem. Bóg objawił siebie swojemu ludowi, Izraelowi, a przez nich w swoim wybranym Mesjaszu całemu światu, pokazując ludziom wszędzie drogę zbawienia, drogę ratunku od tego miejsca zagładów. Od tego miejsca cierpienia, od tego miejsca wiecznego potępienia. I tak naprawdę jest to jedyna droga. Jezus Chrystus jest jedyną, jedyną, jedyną drogą, która prowadzi do życia wiecznego. Zarówno dla tych żyjących w Starym Testamencie, jak i dla tych żyjących w Nowym. Tamci przez wiarę, oczekując Go, mogli być spawieni. W tych właśnie obrazach, które Bóg im dał, w tych różnych symbolach, ufając Jemu. A my patrząc wstecz na to, co zostało już dokonane i na to, co zostało już jasno przez Niego objawione. I tylko ta rzeczywistość Pana Jezusa Chrystusa w Jego ludzie, dostępna przez Jego cierpienia i przez Jego śmierć na krzyżu Golgoty, może dać człowiekowi życie. Dzięki temu chwalebnemu zmartwychwstaniu i zesłaniu Bożego Ducha te prawdy mogą stać się rzeczywistością w nas. I dzisiaj przez Jego wstawiennictwo za nami możemy też prowadzić zwycięskie życie. To czego potrzebujemy to tej rzeczywistości zmartwychwstałego Pana. Jeśli ich sobie nie mamy, wszyscy podzielimy los tych dwóch. Nawet jeśli nie jesteśmy takimi strasznymi grzesznikami jak oni. Słowo Boże mówi wszyscy, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie masz ani jednego sprawiedliwego. Możemy myśleć o nich i o ich strasznym losie. Możemy myśleć o jakichś szczególnych postaciach z historii, którzy tak jak oni sławili się w swojej nieprawości i myśleć, jaki straszny los ich czeka. Ale Słowo Boże mówi taki los czeka wszystkich, którzy nie mają ratunku w Jezusie Chrystusie. Taki los czeka wszystkich. Zakłady, cierpienia. Odrzucenia od oblicza Bożego na wieki. Wszystkich, którzy nie, nie uchwycą się tego zbawienia, które jest w Jezusie Chrystusie. Nie wejdą przez Niego na tą drogę życia, która wyjedzie do żywota wiecznego. Pan Jezus cierpiał i umarł na krzyżu, aby otworzyć dla nas tą nową drogę i tylko gdy my uniżymy się tylko gdy ukorzymy się gdy przyjdziemy z wyznaniem naszych grzechów odwrócimy się od naszej bezbożności naszych złych dróg tylko kiedy w Nim będziemy szukać zbawienia i tylko w Nim możemy doświadczyć ratunku. możemy uniknąć tego losu który obawiam się spotkał tych dwóch tak jak już wcześniej dzisiaj mówiliśmy, ten chleb i to wino, które spożywamy na pamiątkę Jego śmierci, Jego cierpienia, są tymi symbolami, są tymi obrazami Jego doskonałej ofiary. One przypominają nam i świadczą nam o Bożej miłości, o Bożej gotowości przebaczenia, o Bożej dobroci wobec nas, grzeszników. Nie traktujemy ich w żaden sposób jakiś magiczny i nie powinniśmy tak o nich myśleć. Natomiast powinniśmy, jak Słowo Boże mówi, rozsądzać samych siebie, kiedy chcemy brać z tego chleba i pić z tego kielicha. Pokutować z naszych grzechów. Odwrócić się od wszelkiego zła i prosić Boga, by przebaczył nam, oczyścił nas. Oby Bóg dał nam oczy i pozwoli nam widzieć prawdziwie moc tego krzyża, nawet teraz, kiedy za chwilę będziemy brali z tego chleba i pili z tego kielicha. Kiedy czynimy to w każdą niedzielę tutaj, myślę, że jest takie niebezpieczeństwo, aby stało się to takim pustym obrządkiem. Z jednej strony myślę, to dobrze, że czynimy to co niedzielę, ponieważ to strzeże nas przed jakimś takim szczególnym, wyjątkowym nabożeństwem raz na jakiś czas, kiedy byśmy wtedy, aha, wtedy trzeba się przygotować, wtedy trzeba jakoś tak, no bo to będzie wtedy wieczerza pańska. I myślę, że to nie jest właściwa postawa, bo my zawsze powinniśmy być gotowi. To nie tylko kiedy wieczerza, ale każdego dnia powinniśmy chodzić z Panem. Więc pod tym względem myślę, dobrze, że mamy ten co bo po prostu trzeba być zawsze co niedzielę gotowy. Trzeba po prostu, nie jest jakieś tutaj coś, coś, co dzieje się raz na jakiś czas. Z drugiej zaś strony kiedy coś wykonujemy często, to naszą właśnie tendencją jest znowu zatracić istotę tego. Dlatego za każdym razem poświęcamy czas, żeby mówić o istocie. Co się kryje za tym chlebem, co się kryje za tym winem. Aby każdy z nas mógł godnie przystąpić do tej wieczerzy. Żebyśmy zbadawszy na samych siebie, ukorzywszy się przed Bogiem, szukając Jego miłosierdzia nad nami, mogli faktycznie z czystymi sercami brać z tego chleba i pić z tego kielicha i świadczyć też tutaj wszystkim wokół o potrzebie przebaczenia, o potrzebie oczyszczenia, o potrzebie zbawienia cokolwiek nas wiąże, cokolwiek nas oddziela z Boga. Pochylmy nasze głowy jeszcze w modlitwie, proszę. Drogi Panie, dziękujemy Tobie za krzyż, za to miejsce Twojej hańby i cierpienia, ale też miejsce Twojego zwycięstwa, triumfu nad naszym grzechem, nad naszą nieprawością, nad naszym złem, uwolnienia nas od tego wiecznego potępienia, od tego strasznego miejsca, gdzie nie ma Ciebie w Twojej łasce, w miłości ale gdzie jesteś w swym gniewie, gdzie jesteś obecny w swym sądzie. Oby nikt z nas nie był tak nierozważny i nierozumny jak Hofni i Pinechas, pogardzając Twoją łaską i sposobami pozyskania naszych dusz, które dałeś poprzez słowo Twoje, również poprzez tą pamiątkę Wspominania Twojej śmierci, Twojej męki za nas. Obyśmy byli nimi poruszeni, obyśmy byli nimi dotknięci. I obyśmy z nabożnym szacunkiem oddali samych siebie i godnie brali z tego chleba, pili z tego kielicha. Upewniwszy się, żeśmy pokutowali z naszych grzechów, że nie zachowujemy żadnej nieprawości w naszych sercach, że nie tkwimy w złem, ale polegając na Twojej łasce i miłosierdziu znaleźliśmy zbawienie i ratunek w Tobie i w tym, co Ty dla nas uczyniłeś. Panie, dziękujemy Tobie, że byłeś gotów za nas cierpieć. za nasze grzechy, za nasze nieprawości. Poszedłeś na ten krzyż. Tam po nie Twoje święte ciało zostało zbite i umęczone. Tam w nasze miejsce cierpiałeś niewymowne męki. Aby nas ratować, aby nas spawić. Za to Ci dziękujemy. Prosimy po błogosław ten chleb, który łamiemy na pamiątkę Twojego ciała, wydanego za nas. jak śpiewaliśmy w tej pieśni dziękujemy Panie za moc, która jest w Twojej krwi Zbawcza moc oczyszczająca moc uświęcająca i ten kielich wina przypomina nam i świadczy o Twojej krwi, która przelana została tam na krzyżu Golgoby, ale wiemy też, że została zabrana do tego miejsca najświętszego w niebie i dzisiaj jest skuteczna, by obmyć nasze grzechy. I dzisiaj jest skuteczna, by odpuścić nam wszelką naszą nieprawość, kiedy pokutujemy, kiedy żałujemy, kiedy wyznajemy Tobie nasze zło i naszą nieprawość. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, że Ty ją orędujesz i wstawiasz się z nami. Nie mamy innego orędownika, jak tylko Ciebie, drogi Panie. I wiemy, że Twoje orędownictwo jest całkowicie wystarczające. Twoja święta krew ma moc omyć nas i uświęcić z wszelkiego brudu, z wszelkiej nieprawości. Dzięki Ci. Po błogosław prosimy ten chleb. Po błogosław prosimy ten kielich. Daj nam godnie, Panie, uczestniczyć w tej pamiątce. Daj nam doświadczać też Twojego błogosławieństwa, tej duchowej jedności, jaką mamy w Tobie, o której ten chleb i to wita też świadczy. Błogosław, drogi Panie, ten czas i je prosimy, do każdego serca. Wszelkie